Nie, przy mikrofonie Czasem mam takie akcje, że patrzę za okna, tam deszcz pada I ulicę mokną, numera z Jak pierdolony topszą, muzyka, życie blanty i pogłęb za forsą Myśli pod kontrolą, znów mi się pierdolą Oficjalnie przy mikrofonie To deszcz, pada w warszawskim betonie Dąży ku ochronie, robi krok do przodu, mam cię w szponie. Nie stwarzam problemów, nie za sukcesem Wytrwały przy swoim, bo swojego właśnie bronię Co ma się spalić, niech spłonie To są rozgrywki ligowe w nowym sezonie Siedzę w tym głęboko, jak w Simbericksonie Oficjalnie przy mikrofonie Gdybyś miał urodzić się znów To tylko w Warszawie i tylko tu Bo gdybyś miał urodzić się znów To tylko w Warszawie i tylko tu, hey, tu, tu. O dupę, o dupę ale moc ten towar. Prosty mamon, mam Co robimy? Zmieniamy stary klimat ja nie mogę z tym Co? hardcorem, Kurde mi to wykańczy. Stary nie miał Raz tak pospolicie, poznajesz mnie teraz i poznajesz mnie pobicie Unoszę się do góry, nie jest chmury pogrążony Zamyślony, chcę być wolny, szukam punktu zaszczepienia Z tdf mam dużo do spełnienia Jeszcze jednego i jedno jeszcze to co na moim mieście, ja i ten człowiek we wspólnym projekcie? Warszawski też i rozum to jak chcesz Mam przepalone tłu, gardło też Siła jest to, by i tylko w to wiesz. Masz swe zasady, ich się strześć To jest lesz dla miasta, żeby brudy zmyć Jest dla duszy, żeby umogła mogła żyć To warszawski deszcz, TDF z numerem Przejdę przez czas jak przez zakazaną sferę Jestem wciąż wszyscy i wciąż pieprze giterę. Nie chcę celować i nie chcę stać się celem Muzykę celebrować i do niej się kierować Wyobraź sobie jak puszczę blanta w obie Niech macha ściągnie każdy mój człowiek Niech spojrzy na inna pod spotknie powiek Niech trochę czasu poświęci sobie Największa siła jest w głowie, jest w tobie Przy mikrofonie przy mikrofonie poficjalnie przy mikrofonie poficjalnie przy mikrofonie w jest ciągle And that's